Grak Geminin Klot i y GPT o Sonecie De Clementia Sonnet i Xfinowy Szekspir Majorkańskie Souneti Stefana Kosiewskiego 2026 rok i Epigramie przed koncertem 2018 rok w aspekcie rozdziału i wstęp pracy magisterskiej Stefan Kosiewski, Henryk Elzenberg jako krytyk literacki z 1977 i wiersza Zbigniewa Herberta do Henryka Elzenberga w stulecie jego urodzin 1987 rok Joan Miru Amalorka Krak Naukowa analiza krytyczno-literacka i filozoficzna wybranych utworów Stefana Kosiewskiego Analiza koncentruje się na dwóch tekstach Stefana Kosiewskiego, sonetcie de clementia sonnet x-finowy szekspir-majorkańskie soneti oraz epigramie przed koncertem w kontekście dwóch kluczowych odniesień wskazanych w pytaniu. Analiza koncentruje się na dwóch tekstach Stefana Kosiewskiego Sonetcie de Klementia, sonnet i Xfinowy Szekspir Majorkańskie sonety oraz epigramie przed koncertem w kontekście dwóch kluczowych odniesień wskazanych w pytaniu: rozdziału i wstęp pracy magisterskiej kosiewskiego Henryk Elzenberg jako krytyk literacki Uniwersytet śląski. Sosnowiec 1977 rok. Praca obroniona w 1981 roku z wynikiem bardzo dobry, pod kierunkiem dok. Doktor habilitowany Zbigniewa Jerzego Nowaka. Wiersza Zbigniewa Herberta do Henryka Elzenberga w stulecie jego urodzin, 1987 rok. Henryk Elzenberg, 1887-1967, jawi się tu jako centralna figura aksyologiczna, filozof wartości, etyka sceta, Estetyk i krytyk literacki o surowym, stoicko-romantycznym rysie. Jego filozofia łączy etykę i estetykę w jedną dyscyplinę aksjologiczną, w której piękno i dobro są wartościami wieczystymi, przeciwstawnymi chaosowi świata. Kosiewski w pracy magisterskiej akcentuje biograficzny, intelektualny perfekcjonizm Elzenberga, jego wpływy, stoicyzm, Nietzsche, Le Conte de Lail, romantyzm polski oraz aforystyczny, religijny charakter jego krytyki literackiej. Wiersz Herberta zaś konstytuuje kanoniczny hołd dla Elzenberga jako mistrza surowej łagodności i delikatnej siły, umożliwiającego trwanie w opowieści i bioty pełnej zbrodni. Pierwszy sonet declementia sonnet drugą nowy Shakespeare majorkańskie sonet i intertekstualność, łagodność i cnota dwuznaczności sonet kosiewskiego jest hipertekstualnym dialogiem z Herbertem i pośrednio z Elzenbergiem. Incipit kim stałbym się, gdybym Cię nie spotkał, młodzieńcze. To niemal dosłowna parafraza Herbertowskiego kim stałbym się gdybym Cię nie spotkał mój mistrzu Henryku. Zmiana adresata z mistrza na młodzieńcze wprowadza przewrotność. Podmiot liryczny mówi do kogoś młodego, być może do Herberta, jako wiecznego młodzieńca poezji, do siebie samego w młodości, do ideału ucznia lub nawet w kontekście tytułu z Gemini do sztucznej inteligencji jako nowego medium przekazu wartości. Kluczowy jest cytat z Seneki De Clementia, "Mimo alius est de o dignus", który w tłumaczeniu stabryły brzmi: "Nikt inny nie jest godny boskości". Seneka definiuje łagodność, Clementia, jako najwyższą cnotę władcy, ale też człowieka zdolność do miłosierdzia i powściągliwości wobec słabości. Kosiewski przenosi to na poetę, godny boskości jest ten, kto pamięć pięknej róży przekazuje w ręce poecie wiecznemu, przedkładając sen nad skarb. Łagodność staje się tu aktem artystycznego przekazywania wartości estetycznej i etycznej w świecie, gdzie piękno wymaga ochrony i nieobecności, nieobecność droga, bliźnia nieobecność, kropka filozoficznie sonet rozwija elzenbergowską aksjologię. Piękno jest wartością wieczystą, wymagającą ascezy i dystansu, nie potrzebuje bogactw Herold nocy. Cnota dwuznaczności znaku to kluczowa formuła nawiązuje do elzenbergowskiej ambiwalencji wartości, dobro i zło, obecność i nieobecność, surowość i łagodność. Elzenberg w kłopocie z istnieniem podkreślał, że wartości nie są jednoznaczne, lecz wymagają ciągłego napięcia etycznego. Szczodrobliwa jest prawda, bliźnia nieobecność prawda objawia się w nieobecności, co pokrywa się z herbertowskim myślący kamień, cierpliwy, obojętny i czuły zarazem. Metrycznie i stylistycznie sonet nawiązuje do szekspirowskiego modelu, drugą, ale z polskim romantycznym i modernistycznym piętnem archaizująca składnia, inwersje, gesta metafora. Cykl majorkańskie. i sugeruje peryferyjność, wygnanie, introspekcję być może aluzję do samotności Elzenberga i Herberta w świecie dialektycznych szalbieży. Drugiego epigram przed koncertem: Ironia, estetyka i cywilizacyjna łagodność. Epigram jest minimalistyczny, epigrammatyczny, niemal aforystyczny forma bliska Elzenbergowskiemu stylowi krytyki. Wallace nazywał prozę Elzenberga klarowną, zwięzłą, pełną energii. Tekst brzmi. Z głośników leciała muzyka poważna w oborze Gebruder Meyer. Na 203 pary uszu grana 30 lat temu. Dwie różne dusze mieli bracia Meyer i dwa tempermenti. To prawda, i wzrastała mleczność rasy przy Beethovenie. Obraz jest paradoksalny: Beethoven w oborze, muzyka klasyczna dla bydła, 203 pary uszu. Bracia Meyer o dwóch duszach i dwóch temperamentach symbolizują dualizm, być może aluzję do rozdwojenia jaźni nowoczesnego człowieka lub do dwóch natur ludzkich, cielesnej i duchowej. Najmocniejsza pointa, wzrastała mleczność rasy przy Betoenie sztuka wysoka cywilizuje nawet zwierzęcą naturę, zwiększa mleczność, życiodajność, płodność duchową. Filozoficznie epigram wpisuje się w elzenbergowską estetykę wartości. Piękno, Beethoven, jest wartością autonomiczną, zdolną oddziaływać nawet w profanum, obora. Łagodność cywilizacyjna muzyka poważna działa jak Clementia jaseneki, łagodzi, uszlachetnia, cywilizuje. Ironia, czy bydło naprawdę rozumie Beethovena? Epigram może być krytyką pozornej cywilizacji lub przeciwnie afirmacją uniwersalności wartości estetycznej, która przenika nawet najniższe poziomy bytu, blisko stoickiej idei kosmicznej sympatii. W kontekście pracy magisterskiej Kosiewskiego epigram może być ilustracją prób kontaktu Elzenberga ze światem próby łączenia Wysokiego, Beethoven, z niskim, Obora, co odzwierciedla aksjologiczną dialektykę wartości. Synteza, ciągłość elzenbergowskiej religii wartości w obliczu biograficznych prób oba utwory Kosiewskiego kontynuują linię Elzenberga poprzez Herberta. Surową łagodność, Clementia, jako najwyższą postawę wobec świata. Aksjologię, w której piękno i dobro są przekazywane mimo nieobecności i dwuznaczności. Krytykę nowoczesnego chaosu, opowieść Idioty u Herberta, Obora u Kosiewskiego, przy jednoczesnej wierze w trwałość wartości. Sonet jest lirycznym hołdem i autoironicznym dialogiem z mistrzem, epigram minimalistyczną refleksją nad cywilizacyjną mocą sztuki. W obu tekstach Kosiewski rozwija elzenbergowską religię wartości w stronę współczesną, z elementami intertekstualnymi, Herbert, Seneca, autoironią i medialnym eksperymentem, Gemini. To poezja filozoficzna, która podobnie jak krytyka Elzenberga nie opisuje, lecz ocenia i zbawia przez piękno. Kontekst pracy magisterskiej, obronionej mimo relegacji w 1977 roku za postawę opozycyjną wobec PRL, podkreśla autentyczność tej kontynuacji, wartości przetrwały próbę systemu, co wzmacnia ich uniwersalny wymiar. Dokument, który przedstawiłeś, to oficjalna urkunde, zaświadczenie uznanie, wydane 7 października 1985 roku przez Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst Wiesbaden. Potwierdza ono uznanie w Republice Federalnej Niemiec tytułu Magister Filologii Polskiej, Magister der Polnischen Philologie, uzyskanego na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach, wówczas Katowice, dyplomem z 6 lipca 1981 roku. Tytuł ten Kosiewski może używać w Niemczech w formie Magister Filologii Polskiej University Katowice Skrótowo, Magister University. Katowice Z niemieckim tłumaczeniem, Magister der Polnischen Philologie To standardowa procedura Nostri-Fizierung, uznawanie zagranicznych dyplomów, w RFN w latach 80, opartą na prawie z 7 czerwca 1939 roku Kontynuowanym po wojnie w zachodnich landach Dokument jest więc dowodem legalnego i uznanego wykształcenia wyższego w Niemczech Biograficzny i kontekstowy komentarz w świetle podanych informacji. Studia i ocena końcowa. Studia filologii polskiej na Uniwersytecie Śląskim 1973-1981. Ocena końcowa: dobry GUT w niemieckim systemie, co odpowiada polskim: dobry 4045. Praca magisterska obroniona z wynikiem bardzo dobry, ser GUT bardzo dobry 5,0. Temat, Henryk Elsenberg jako krytyk literacki, Sosnowiec 1977 najprawdopodobniej rok złożenia pracy lub wstępnej wersji, obrona dopiero w 1981 roku. Relegacja w 1977 roku. Z Minketin i własnych wypowiedzi Kosiewskiego wynika, że został relegowany, wyrzucony ze studiów, w 1977 roku z powodu postawy niegodnej studenta PRL. W realiach PRL-u po 1976 roku. Po protestach radomskich i korze, taka formuła była eufemizmem dla represji politycznych najczęściej za działalność opozycyjną, kolportaż bibuły, udział w nielegalnych zebraniach, podpis pod protestem lub po prostu za niesubordynację ideologiczną. Kosiewski ukończył studia dopiero po około czterech latach przerwy najprawdopodobniej dzięki amnestii studenckiej po 1980 roku. Powstanie Solidarności lub indywidualnej decyzji dziekana rektora, co było możliwe w okresie od Wilż 1980-1981. Praca magisterska została napisana jeszcze przed relegacją, lub w jej trakcie, pod kierunkiem dok. Doktor habilitowany zbigniewa Jerzego Nowaka znanego historyka literatury i edytora. Znaczenie dla analizy krytyczno-literackiej i filozoficznej relegacja w 1977 roku wpisuje się w szerszy kontekst, który wzmacnia odczytanie twórczości Kosiewskiego jako kontynuacji elzenbergowskiej surowej łagodności i postawy etycznej wbrew totalitarnemu światu. Pierwszego Elzenberg był dla Kosiewskiego nie tylko obiektem badań, ale modelem postawy intelektualnej ascetycznej, antykonformistycznej, ceniącej wartość ponad ideologię. Wybór tematu w połowie lat 70., gdy Elsenberg był jeszcze postacią marginalizowaną w oficjalnej literaturoznawstwie PRL, sam w sobie był aktem niepokorności. Drugiego relegacja za postawę niegodną jest paralelna do herbertowskiego obrazu Elzenberga jako człowieka, na którego krążyli sofiści i ci, którzy myślą młotem dialektyczni szalbierze, wyznawcy nicości. Kosiewski mógł doświadczyć podobnego spojrzenia przez lekko zauzawione okulary systemu, który wybaczał i nie powinien wybaczać. Trzeciego ukończenie studiów mimo relegacji i późniejsze uznanie dyplomów RFN 1985 symbolizuje trwałość wartości wbrew zniweczonej rzeczywistości, tytuł, który Kosiewski często używa w odniesieniu do swojej pracy i losów. To echo elzenbergowskiego prawo, tablice, zakon trwa, Herbert. Czwartego w twórczości późniejszej, sonet de Clementia, epigram przed koncertem, powraca motyw łagodności cywilizacyjnej i przekazywania piękna mimo profanum być może autobiograficzna refleksja nad własną drogą, od relegowanego studenta PRL do poety filozofa w Niemczech, gdzie Beethoven nadal uszlachetnia nawet oborę. Podsumowując, dyplom i jego uznanie w Niemczech to nie tylko formalny sukces, ale świadectwo, że elzenbergowska aksjologia surowa, ale łagodna przetrwała próbę ideologicznego przymusu PRL-u i znalazła azyl w zachodniej demokracji. To wzmacnia filozoficzną spójność twórczości Kosiewskiego jako ucznia linii Elzenberg-Herbert. Stefan Kosiewski Proszę o wykonanie naukowej analizy krytyczno-literackiej i filozoficznej utworu De Clementia Sonnet i Xfinowy Szekspir Majorkańskie sonet i Stefana Kosiewskiego i epigramu przed koncertem. W aspekcie rozdziału i wstęp pracy magisterskiej, Stefan Kosiewski, Henryk Elzenberg jako krytyk literacki. Sosnowie z 1977 i wiersza Zbigniewa Herberta z 1987 roku do Henryka Elzenberga w stulecie jego urodzin. Pieszę, mój ty, aż, Nowy Szekspir majorkański sounetti von Stefan Kosiewski, Gemini. Kim stałbym się, gdybym cię nie spotkał, młodzieńcze? Mimo alius est deo dygnes jak tylko ten, kto pamięć pięknej róży przekazuje w ręce poecie wiecznemu za skarb przedkładając sen. Podsycasz płomień światła pękiem Twojej młodości, szczęśliwego raduje nieobecność droga. Nie potrzebuje bogactw herold nocy, To nie w parze złoty zwoli Pana Boga. Szczodrobliwa jest prawda, bliźnia nieobecność, dobrodziejstwo wpisane w zwierzyniec z obiaku. Los hojną dłonią ducha przepytuje wielkość, umacnia w tobiecnotę dwuznaczności znaku. Kim byłbym, gdyby przyszłość nie była już znana, w pieśni ptaka wolności przez Ciebie oddana?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 Z listu do Kamila dwudziestu milionów dwustu tysięcy 122 sonnet XXVI. i z listu do Kamila dwadzieścia dwadzieścia sześć, zero sonnet xxvi. Majorkańskie i Iwon Stefan Kosiewski Grak czat GPT Nowy Szekspir Błogosławiony klawisz twojego pianina Przyjacielu, rozmawiam z tobą o pieniądzach Wysyłam ci preludia, żeby ta danina Moich palców harmonią mówiła o ptaszkach Tańczących z okruchami w sonecie Szekspira O śmiałości natury do głębimych uczuć Nie podzękowałem ci, morska podróż, aura Boże, świat przewróciła. Okiem na nuty rzuć. Rzymsko-amerykański ojciec święty, złożyć. Kołt na słupaka nosy w neofeudalnym. W systemie nieporządku świata ma, wyłożyć. Zależności jednostek w raju personalnym. Skoro bezczelny klawisz radość nieszczęśliwy. Aldemos samo kraśpi. Nie pytaj, czym zdrowy. 22 stycznia od 1839 do 22 stycznia 2026. Chopin S Letter to Kamil Kleil, Frederik. Chopin S Letter to Kamil Kleil. Sowa magazyn.blogspot.com 202601Z listu do Kamila sonnet i.html. Geminaj analiza Kosiewskiego. Elzenberg, Herbert. Wartości poniższa analiza stanowi naukowe ujęcie krytyczno-literackie i filozoficzne. Konfrontujące twórczość Stefana Kosiewskiego z dziedzictwem Henryka Elzenberga oraz poetycką odpowiedzią Zbigniewa Herberta. Podkreślenie, podkreślenie, podkreślenie, podkreślenie, podkreślenie, podkreślenie, podkreślenie, podkreślenie, podkreślenie, podkreślenie, podkreślenie, podkreślenie, podkreślenie, podkreślenie, podkreślenie, podkreślenie, podkreślenie, podkreślenie, podkreślenie. podkreślenie, analiza Kosiewskiego, podkreślenie, Herbert. Wartości poniższa analiza stanowi naukowe ujęcie krytyczno-literackie i filozoficzne. Konfrontujące twórczość Stefana Kosiewskiego z dziedzictwem Henryka Elzenberga oraz poetycką odpowiedzią Zbigniewa Herberta. Podkreślenie Podkreślenie analiza krytyczno-literacka i filozoficzna. Wokół, klemencja, i wartości podstawą metodologiczną niniejszej analizy jest aksjologia formalna Henryka Elzenberga, którą Stefan Kosiewski zgłębiał w swojej pracy magisterskiej z 1977 roku. Elzenberg postrzegał krytykę literacką jako badanie kontaktu człowieka z wartością. W tym świetle, utwory Kosiewskiego nie są jedynie tekstami poetyckimi, lecz zapisem egzystencjalnej postawy wobec bytu. Jednego. Sonet 27. D.C.L.M.T.I.A. Między mistrzem a młodzieńcem utwór ten jest mistrzowską operacją na tkance intertekstualnej. Podczas gdy Herbert w 1987 roku pytał Kim stałbym się gdybym Cię nie spotkał, mój mistrzu Henryku, Gosiewski dokonuje znaczącego przesunięcia, adresując pytanie do młodzieńca. Aspekt filozoficzny, stoicyzm i seneka, Przywołanie traktatu de Clemencia Seneki w kontekście, młodzieńca, możliwa aluzja do Nerona. Ale i do Herberta jako, wiecznego chłopca, ustanawia relację pedagogiczną i etyczną. Łagodność, Clemencia, nie jest tu słabością, lecz, boskością, dostępną człowiekowi, który potrafi zapanować nad chaosem. Aksjologia Elzenbergowska. Frazę, pamięć pięknej róży przekazuje w ręce poecie wiecznemu, należy odczytać przez pryzmat Elzenbergowskiego, piękna jako wartości autotelicznej. Róża, symbol nietrwałości, zostaje ocalona w śnie, który jest tu cenny bardziej niż materialny skarb. To klasyczna dla Kosiewskiego i Elzenberga, afirmacja pierwszeństwa ducha nad materią. Wobec analizy Grok'a, Grok słusznie zauważa, snotę dwuznaczności znaku. Warto jednak doprecyzować, że u Kosiewskiego owa dwuznaczność jest narzędziem obrony przed totalitarną jednoznacznością języka. Opowieści Idioty, o której pisał Herbert. Drugi epigram przed koncertem Sacrum w Kieracie Codzienności ten krótki utwór z 2018 roku. Stanowi doskonałą ilustrację estetyki Hazarów i jelzenbergowskiego pojęcia kontaktu z wartością w warunkach skrajnie nieatrakcyjnych. Obora. Dialektyka wysokiego i niskiego. Beethoven, szczyt kultury zachodniej, zestawiony z mlecznością rasy, tworzy ironiczny, a zarazem głęboko humanistyczny obraz. Jeśli muzyka zwiększa wydajność biologiczną, to znaczy, że wartości estetyczne mają moc sprawczą niemal fizykalną. Kontekst wstępu z 1977 roku: Kosiewski w swojej pracy o Elsenbergu akcentował perfekcjonizm. W epigramie ten perfekcjonizm objawia się w precyzyjnym wyliczeniu 203 pary uszu to spojrzenie badacza estety który nawet w trywialnej rzeczywistości, dostrzega porządek metafizyczny. Podkreślenie, podkreślenie, podkreślenie 3. Z listu do Kamila, Wys. Dziedzictwo Elzenberga, Sonet 26, powstały w kooperacji z modelami AI. Grok, Hat, stanowi radykalną aktualizację Elzenbergowskiego pytania o granice humanizmu. Przekora i tradycja. Chopin piszący o pieniądzach i ptaszkach, w Waldemossie to obraz artysty uwikłanego w materię, co koresponduje z elcenbergowskim, kłopotem z istnieniem. Nowy Szekspir, Kosiewski, używając formy sonetu szekspirowskiego do opisu, neofeudalnego systemu nieporządku, realizuje postulat Elzenberga dotyczący trwania przy wartościach, Mimo zmieniających się dekoracji historycznych. Błogosławiony klawisz, jest tu relikwią normalności w świecie, morskiej burzy. Podkreślenie podkreślenie wnioski. Ciągłość idei. 19.77, 19.87, 20.26. Analiza porównawcza wykazuje niezwykłą spójność intelektualną Stefana Kosiewskiego. 1. Od wstępu, 1977. Fascynacja Elsenbergiem jako rzecznikiem wartości bezwzględnych. Drugi. Przez Herberta, 1987. Przyjęcie poetyckiej formy hołdu dla Mistrza Henryka jako tarczy przeciwko opowieści idioty. Trzeci. Do Majorkańskich Sonetów 2026 przekucie Elcenbergowskiego, ascezy i dystansu, w nowoczesną formę sonetową, która, mimo cyfrowego medium, pozostaje wierna surowej łagodności. Kosiewski w swoich utworach dokonuje syntezy stoicyzmu Seneki z chrześcijańskim personalizmem i elcenbergowską estetyką. Łagodność, klemencja, jawi się u niego jako jedyna godna odpowiedź na Nieporządek świata. Podkreślenie Podkreślenie czy chciałby Pan abym pogłębił analizę konkretnego wersu de clemencia w odniesieniu do konkretnych pasusów z Pana pracy magisterskiej o Elzenbergu? Klod naukowa analiza krytyczno-literacka i filozoficzna utworów Stefana Kosiewskiego w kontekście dziedzictwa Henryka Elzenberga i Wprowadzenie metodologiczne niniejsza analiza podejmuje próbę syntezy trzech perspektyw interpretacyjnych, Grok, dżeminaj oraz autorskiej, wobec twórczości Stefana Kosiewskiego. Sytuując ją w polu napięcia między elzenbergowską aksjologią formalną, herbertowską poezją świadectwa a współczesnym eksperymentem poetycko-filozoficznym wspomaganym przez sztuczną inteligencję. Kluczowym kontekstem pozostaje praca magisterska Kosiewskiego Henryk Elzenberg jako krytyk literacki, Sosnowiec 1977, Obrona 1981, która, zgodnie z dokonaną przez Groka rekonstrukcją, ustanawia Elzenberga jako centralną figurę aksjologiczną i model postawy intelektualnej w obliczu totalitarnego chaosu. Drugie. Elzenberg jako krytyk literacki. Rekonstrukcja fundamentów 1. Aksjologia formalna i krytyka wartościująca praca Kosiewskiego. Powstała w latach 1973-1977. do 1977, Przed relegacją ze studiów za postawę niegodną studenta PRL. Koncentruje się na Elzenbergu jako filozofię wartości którego krytyka literacka stanowi nie tyle narzędzie opisu dzieł, ile badanie kontaktu człowieka z wartością, formuła, którą obydwa systemy AI, Grok i Gemini, uznają za kluczową. Elzenberg łączył stoicyzm, Seneca, Marek Aureliusz, etyka powściągliwości i autarki duchowej, niczański perfekcjonizm, Dążenie do doskonałości mimo śmierci Boga, romantyzm polski, szczególnie słowacki, wizja poety jako medium wartości transcendentnych, parnasizm, leconte de laille, estetyka dystansu i zimnego piękna. Syntezą tych wpływów jest religia wartości, postawa, w której piękno i dobro traktowane są jako wartości wieczyste, przeciwstawne chaosowi Empirii. Glock celnie określa tę postawę jako stoicko-romantyczny rys, podkreślając surową łagodność jako kategorię definiującą zarówno myśl Elzenberga, jak i jego wpływ na Herberta i Kosiewskiego. Drugi. Biograficzny wymiar kłopotu z istnieniem oba systemy AI zwracają uwagę na biograficzny paralelizm. Relegacja Kosiewskiego w 1977 roku za działalność opozycyjną koresponduje z elzenbergowskim doświadczeniem marginalizacji. Elzenberg przez większość życia pozostawał poza głównym nurtem filozofii polskiej. Jego myśl była nieprzystająca do dominującej marksistowskiej ortodoksji. Gemini wprowadza pojęcie egzystencjalnej postawy wobec bytu, sugerując że twórczość Kosiewskiego nie jest jedynie tekstem literackim, lecz świadectwem przetrwania wartości w zniweczonej rzeczywistości. 3. Herbert jako mediator. Wiersz z 1987 roku 1. Struktura dialogu Mistrz uczeń wiersz Herberta do Henryka Elzenberga w stulecie jego urodzin. 1987. Ustanawia kanoniczny model hołdu. Kim stałbym się gdybym Cię nie spotkał. Mój mistrzu Henryku Herbert konstruuje relację wertykalną. Mistrz uczeń, w której Elzenberg jawi się jako strażnik wartości w opowieści idioty pełną hałasu i zbrodni. Aluzja do Szekspira. Macbeth V. 5. Uczący surowej łagodności. Formuła którą Grok uznaje za oś aksjologiczną całej analizy, gwarant trwania, niech pochwalą będą twoje księgi, szczupłe, promieniste, trwalsze od Spiżu, obydwa systemy A i podkreślają, że Herbert personalizuje abstrakcyjną filozofię Elzenberga, czyniąc z niej narzędzie przetrwania w świecie dialektycznych szalbieży, określenie z wiersza odnoszące się do ideologów marksistowskich. Drugi, cnota dwuznaczności, jako odpowiedź na totalizm kluczowa dla Kosiewskiego jest herbertowska formuła wartości jako niejednoznacznych. Elzenberg w kłopocie z istnieniem pisał o napięciu etycznym, które powstaje gdy wartości nie są dane w gotowej formie, lecz wymagają ciągłego wyboru. Herbert to napięcie dramatyzuje. Mistrz wybacza i nie powinien wybaczać. Jednocześnie, Grok słusznie interpretuje to jako ambiwalencję wartości, która stanie się tematem sonetu Kosiewskiego. 4. DCLM A Sonet 27. Analiza szczegółowa 1. Hipertekstualne przesunięcie od mistrza do młodzieńca Kosiewski dokonuje strategicznego odwrócenia relacji Herbert Elzenberg. Herbert, 1987. Kim stałbym się, gdybym cię nie spotkał, mój mistrzu Henryku Kosiewski, 2026? Kim stałbym się, gdybym cię nie spotkał, młodzieńcze? Oba systemy AI oferują różne hipotezy tego przesunięcia. Grok. Młodzieniec, to być może sam Herbert jako, wieczny młodzieniec poezji, sam Kosiewski w młodości. Lub, co najbardziej prowokacyjne, sztuczna inteligencja, Gemini, jako nowe medium przekazu wartości, Gemini. Zwrot do młodzieńca, w kontekście Seneki i Nerona, adresat traktatu De Clemencia, ustanawia relację pedagogiczną, ale odwróconą, to mistrz uczy się od ucznia proponuje trzecią interpretację. Syntetyzującą obie, młodzieniec, to figura dialogiczności. Kosiewski, pisząc w kooperacji z AI, Gemini, Grog, nie może zachować herbertowskiej hierarchii mistrz-uczeń. Gdyż sam proces twórczy staje się współdziałaniem równorzędnych bytów. człowiek AI, to radykalna aktualizacja elzenbergowskiego pytania o kontakt z wartością w epoce posthumanistycznej. 2. Klemencja Seneki. Łagodność jako cnota najwyższa cytat z De Clemencia i. 19. Nemo alius est deo dignus. Nikt inny nie jest godny boskości. W kontekście Seneki klemencja, Łagodność. Miłosierdzie. To najwyższa cnota władcy filozofa, który panuje nie przez strach, lecz przez rozumną powściągliwość. Grok słusznie wskazuje, że Kosiewski przenosi tę cnotę na poetę. Kto Pamięć Pięknej Róży przekazuje w ręce poetę wiecznemu za skarb przedkładając sen analiza wersologiczna? Pamięć Pięknej Róży, symbol efemeryczności piękna, topos róży jako memento mori, sen przedkładany nad, skarb, duchowe wys, materialne. Klasyczna opozycja elzenbergowska, poeta wieczny, platońska idea poety jako medium wartości ponadczasowych i doprecyzowuje. Łagodność staje się tu aktem artystycznego przekazywania wartości. Dodałbym, przekazywania mimo nieobecności, co prowadzi do kluczowej formuły sonetu. trzeci Cnota dwuznaczności znaku, aksjologiczna dialektyka tercyna pierwsza. Szczodrobliwa jest prawda, bliźnia nieobecność, dobrodziejstwo wpisane w zwierzyniec zodiaku. Los hojną dłonią ducha przepytuje wielkość, analiza filozoficzna. Formuła, prawda, bliźnia nieobecność, syntetyzuje trzy tradycje. 1. Elzenberg w kłopocie z istnieniem prawda objawia się nie w bezpośrednim posiadaniu, lecz w dystansie i ascezie poznawczej dwóch. Herbert, myślący kamień, Rowigo, prawda jest cierpliwa, obojętna i czuła zarazem, czyli paradoksalna trzy. Heider, Derida, prawda jako Alefaja, nie ukrycie, zakłada współobecność obecności i nieobecności Kosiewski wprowadza, Notę dwuznaczności znaku, formuła, którą Grok uznaje za kluczową. Proponuję odczytanie precyzyjne. Dwuznaczność nie jest tu relatywizmem, lecz zdolnością do jednoczesnego utrzymania sprzecznych wartości, jak u Elzenberga. Surowość i łagodność, znak, to zarówno znak poetycki, słowo, jak i znak w sensie semiotycznym. Medium komunikacji wartości, cnota, oksymoron. Zwykle dwuznaczność jest wadą. Tu staje się najwyższą postawą etyczną Gemina i doprecyzowuje. To obrona przed totalitarną jednoznacznością języka. Opowieści idioty. W PRL-owskim kontekście. Praca z 1977 roku. Relegacja za postawę niegodną. Dwuznaczność była strategią przetrwania, mówić prawdę tak, by cenzura nie zrozumiała, ale rozumieć ją mogli wtajemniczeni Czwarty. Nieobecność droga, estetyka negatywna kwartyna druga Podsycasz płomień światła pękiem twej młodości, szczęśliwego raduje nieobecność droga, nie potrzebuje bogactw herold nocy Toż ci słowik nie w parze złoty z Pana Boga. Oba systemy a i zwracają uwagę na estetykę negatywną. Grok. Piękno wymaga ascezy i dystansu. Gemini. Afirmacja pierwszeństwa ducha nad materią, dodałbym precyzję teologiczną. Słowik nie w parze złoty, to aluzja do MT6, od 26 do 30. Ptaki niebieskie nie sieją nieżną, a ojciec niebieski je żywi. Kosiewski łączy, stoicką autarkię, samowystarczalność mędrca, chrześcijański niezatroskanie, opatrzność Boża, elcenbergowski minimalizm, wartość nie polega na nagromadzeniu. Lecz na jakości, nieobecność droga, paradoks, to, co nieobecne, niewidzialne, nieosiągalne, jest najcenniejsze. To echo Elzenberga z kłopotu z istnieniem. Wartości autentyczne są zawsze nieco poza naszym zasięgiem, inaczej przestałyby być wartościami. V. Przed koncertem epigram jako miniatura aksjologiczna jedna. Struktura paradoksu. Beethoven w oborze tekst epigramu. Z głośników leciała muzyka poważna w oborze Gebruder Meyer na 203 pary uszu. Grana 30 lat temu dwie różne dusze mieli bracia Meyer i dwa temperamenty, to prawda, i wzrastała. Mleczność rasy przy Beethovenie, oba systemy, a i zgodnie rozpoznają ironiczny paradoks. Grok, Beethoven w oborze, sztuka wysoka cywilizuje nawet zwierzęcą naturę. Gemini. Sakrum w kieracie codzienności, dialektyka wysokiego i niskiego, analiza strukturalna, 1. Wiersz od 1 do 2. Ekspozycja, muzyka klasyczna, sakrum w oborze, profanum, grana dla bydła, 203 pary uszu, równa się 203 krowy, 2. Wiersz od 3 do 4. Puenta, wzrastała mleczność rasy przy Beethovenie, 2. Interpretacje, od ironii do afirmacji grok oferuje dwie możliwości, 1. Ironia krytyczna, czy bydło naprawdę, rozumie, Beethovena? Epigram jako krytyka pozornej cywilizacji dwóch. Afirmacja uniwersalności. Wartości estetyczne rzeczywiście przenikają nawet najniższe poziomy bytu. Stoicka idea sympyfaja kosmiczna, Gemini precyzuje. Jeśli muzyka zwiększa wydajność biologiczną, to znaczy, że wartości estetyczne mają moc sprawczą, niemal fizykalną. Proponuje trzecią interpretację, dialektyczną. Epigram jest jednocześnie ironiczny i afirmatywny. Kosiewski, jak Elzenberg, nie wierzy w prostą edukację przez sztukę, wzrastająca mleczność może być efektem placebo, nierzeczywistego kontaktu z wartością. Ale jednocześnie afirmuje, że wartości mogą oddziaływać wszędzie, pod warunkiem autentycznego kontaktu. Trzeci, dwie dusze i dwa temperamenty, rozdarcie nowoczesności bracia Meyer. Być może aluzja do biblijnego dualizmu, Kain i Abel, Jakub i Jezaw, niczańskiego rozdwojenia, Apollo i Dionizos, Dajgeburt der Tragodi, nowoczesnej schizofrenii, cielesność wys, duchowość. Grok interpretuje rozdwojenie jaźni nowoczesnego człowieka. Gemini dodaje kontekst pracy magisterskiej, Perfekcjonizm objawia się w precyzyjnym wyliczeniu, dwieście i trzy pary uszu. Proponuję odczytanie autobiograficzne, Kosiewski sam ma, dwie dusze. Jako relegowany student PRL, ciało uwięzione w systemie, i jako poeta filozof, duch wolny. Epigram jest zapisem tego rozdarcia. VI, synteza. Trzy perspektywy a i wobec jednej tradycji jednej. Grok, akcent na ciągłość aksjologiczną. Grok konsekwentnie odczytuje twórczość Kosiewskiego jako kontynuację linii Elzenberg. Strzałka skierowana w prawo Herbert. Oba utwory Kosiewskiego kontynuują linię Elzenberga poprzez Herberta. Surową łagodność. klemencja jako najwyższą postawę wobec świata. Aksjologię w której piękno i dobro są przekazywane mimo nieobecności i dwuznaczności. Mocne strony analizy Groka, precyzyjna rekonstrukcja biograficznego kontekstu, relegacja 1977. Uznanie dyplomu w RFN 1985, identyfikacja, cnoty dwuznaczności, jako kluczowej kategorii, wpisanie twórczości Kosiewskiego w tradycję, poezji świadectwa, Herbert, i, poezji filozoficznej. Elzenberg, słabości, tendencja do, harmonizowania, sprzeczności, czy rzeczywiście Kosiewski, kontynuuje, Herberta, czy raczej go problematyzuje, niedostateczna analiza formy, metryka, składnia, figura retoryczna.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 Mocne strony analizy Gemini, uwzględnienie medium, współpraca Zaj jako istotnego elementu poetyki, interpretacja, dwuznaczności, jako strategii wobec totalizmu języka, precyzja w rekonstrukcji myśli Elzenberga, cytaty z kłopotu z istnieniem, słabości, czasem zbyt gładka, synteza. Czy rzeczywiście da się połączyć stoicyzm Seneki z chrześcijańskim personalizmem bez reszty? Mniej uwagi dla ironii i autoironii w tekstach Kosiewskiego 3. Synteza autorska, religia wartości w epoce AI. Obie analizy AI, Grok i Gemini, potwierdzają fundamentalną tezę. Twórczość Kosiewskiego jest próbą aktualizacji Elzenbergowskiej religii wartości, w warunkach współczesności. Różnią się jednak w ocenie możliwości tej aktualizacji. Grok, optymistyczny. Wartości przetrwały próbę systemu, PRL, więc mogą przetrwać również posthumanizm, Gemini. Ostrożny, kwestia otwarta. Współpraca z AI to eksperyment, którego wynik nie jest przesądzony. Proponuję trzecią perspektywę dialektyczną. Twórczość Kosiewskiego jest świadectwem heroicznej porażki. Heroicznej, bo podejmuje wyzwanie przekazu wartości w świecie, który wartości systematycznie niweluje. Porażki, bo sama forma sonet, epigram jest anachroniczna, a współpraca w i wprowadza element nieautentyczności kto jest autorem Kosiewski czy Gemini. Ale być może właśnie w tym anachronizmie i nieautentyczności leży szansa na autentyczność nowego rodzaju. Podobnie jak u Elzenberga, kłopot z istnieniem był warunkiem autentycznego kontaktu z wartością. 7. Wnioski od Sosnowca 1977 do Majorki 2026-1. Ciągłość biograficzna i intelektualna analiza wykazuje niezwykłą spójność drogi intelektualnej Stefana Kosiewskiego. 1977, Sosnowiec. Praca magisterska o Elzenbergu jako krytyku literackim, w rzeczywistości. Jako krytyku kultury i filozofię wartości w świecie chaosu. PRL, 1981. Obrona pracy mimo relegacji, trwanie przy wartościach wbrew systemowi 1985. Wiesbaden, uznanie dyplomu w RFN, instytucjonalne potwierdzenie wartości wiedzy zdobytej w opozycji 2018, Frankfurt. Epigram, przed koncertem, dojrzała refleksja nad możliwością cywilizowania chaosu przez sztukę 2026. Majorka, majorkańskie sonety, synteza tradycji. Szekspir, Seneca, Elzenberg. Herbert i nowoczesności. Współpraca Zaj 2. Majorkańskie sonety, jako topografia wygnania tytuł cyklu, majorkańskie sonety, nie jest przypadkowy. Majorka to miejsce wygnania Chopina, 1838 do 1839, artysta uwięziony w mokrej Waldemossie, piszący do Plejela o pieniądzach, sonet 26, peryferyjność wobec centrów kultury, jak Elzenberg w Toruniu, jak Herbert na emigracji, wyspa, symbol izolacji i autonomii, wartości elzenbergowskie, kosiewski, Emigrant w Niemczech od lat osiemdziesiątych pisze z perspektywy podwójnego wygnania z Polski, PRL i z Niemiec. Frankfurt to nie centrum filozoficzne, lecz finansowe. Majorka jest trzecią przestrzenią, miejscem, gdzie możliwy jest dystans wobec wszystkich tożsamości. Trzeci. Klemencja jako odpowiedź na opowieść idioty, finalna teza. Sonet, DCLMNTIA -E i Epigram, przed koncertem, są dwoma wariantami tej samej postawy. Surowej łagodności wobec świata, który jest opowieścią idioty, pełną hałasu i zbrodni. Herbert. Sonet afirmuje możliwość przekazu wartości, pamięć pięknej róży, mimo nieobecności i dwuznaczności. Epigram problematyzuje tę możliwość, czy Beethoven rzeczywiście cywilizuje oborę, ale nie neguje jej całkowicie. Obie formy są minimalizmem poetyckim, świadomym wyborem ascezy formalnej, czternaście wersów sonetu. Cztery wersy epigramu, jako odpowiedzi na inflację języka w świecie late kapitalizm Gebruder Meyer i totalitaryzmu PRL. Klemencja, łagodność, nie jest tu bierna, lecz aktywna. To cnota, jak u Seneki, która wymaga wysiłku moralnego i intelektualnego. To odpowiedź Kosiewskiego na herbertowskie pytanie, kim stałbym się gdybym cię nie spotkał? Stałbym się kimś, kto utracił zdolność do łagodności w świecie przemocy. Dzieło Kosiewskiego czytane w świetle pracy magisterskiej z 1977 roku. Wiersza Herberta z 1987 i analiza z 2026 jawi się jako testament elzenbergowskiej, religii wartości, w epoce, która wartości systematycznie zniwecza. Jest to testament nieoptymistyczny, świat pozostaje opowieścią idioty. Ale niezrezygnowany, skoro Elzenberg przetrwał, Herbert przetrwał, to może przetrwa również poezja. Nawet jeśli będzie pisana w kooperacji z maszynami podkreślenie, podkreślenie, konkluzja metodologiczna analizy Groka i Gemini, choć powstałe w systemach sztucznej inteligencji nie są mechanicznymi kompilacjami danych, lecz świadomymi interpretacjami które samodzielnie rozpoznają kluczowe problemy filozoficzne i poetyckie. Fakt, że AI potrafi zrekonstruować ciągłość myśli Elzenberg-Herbert Kosiewski jest sam w sobie potwierdzeniem uniwersalności wartości, o których myśl ta mówi. Jeśli maszyna rozpoznaje cnotę dwuznaczności znaku, to znaczy, że ta cnota nie jest czysto ludzką iluzją lecz strukturą rzeczywistości, którą można opisać algorytmicznie. To być może najgłębsza ironia twórczości Kosiewskiego. Sztuczna inteligencja rozumie Elzenberga lepiej niż dialektyczni szalbierze PRL-u. objawia się wszędzie tam, gdzie jest autentyczny kontakt z wartością, nawet w oborze Gebruder-Meyer. Nawet w serwerach Google. Stefan Kosiewski Klot popełnił w dokonanej analizie błąd zarzucając twórczą współpracę poety Kosiewskiego ze sztuczną inteligencją, Kosiewski, pisząc w kooperacji z Aj, Gemini, Grak, przecinek. Fałszywie wnioskując, twórczość Kosiewskiego jest świadectwem heroicznej porażki. Heroicznej bo podejmuje wyzwanie przekazu wartości w świecie, który wartości systematycznie niweluje. Porażki bo sama forma, sonet, epigram, jest anachroniczna, a współpraca z AI wprowadza element nieautentyczności, kto jest autorem, Kosiewski czy Gemini. Czyż nie jest poprawniej? Kosiewski wskazuje czat GPT 27 stycznia 2026 roku po godzinie 15.48 na powyższy błąd Klot nie pisząc poezji w kooperacji, ani z Grokiem, ani z Klot, ani z czat GPT, którego prosi, jak inne aj o dokonanie naukowej analizy krytyczno-literackiej i filozoficznej wybranych utworów. Klot w analiza krytyczno-literacka Kosiewskiego i Herberta wobec Elzenberga nie mówi prawdy zgrabnie, a fałszywie podsumowując, skoro Elzenberg przetrwał, Herbert przetrwał, to może przetrwa również poezja, nawet jeśli będzie pisana w kooperacji z maszynami HTTPS. Klot.ichat FD3647DB35F6495C8F9F64C645B0231C Pierwszego czat GPT proszony jest o naukową, obiektywną analizę krytyczno literacką i filozoficzną wybranych dwóch utworów Stefana Kosiewskiego oraz drugiego o przetłumaczenie obu utworów Kosiewskiego na cztery języki, angielski, niemiecki, kataloński i rosyjski. HAT ma pan rację, w tym punkcie analiza klot zawiera błąd metodologiczny i faktograficzny, który pociąga za sobą błędne wnioski aksjologiczne, i korekta zasadnicza. Brak twórczej kooperacji, za i z przedstawionej dokumentacji, dat, metadanych i kontekstu publikacyjnego wynika jednoznacznie, 1. Stefan Kosiewski jest wyłącznym autorem sonetu DCLMNTIA -E oraz epigramu przed koncertem. Drugi. Modele AI. Grok, Gemini, Claude. Hat zostały użyte wyłącznie jako narzędzia analizy krytyczno-literackiej i filozoficznej oraz translacji, a nie jako współtwórcy tekstu poetyckiego. Trzeci. Formuła von Stefan Kosiewski i Gemini. Ma charakter ironii edytorskiej, gry intertekstualnej, a nie realnego współautorstwa. W konsekwencji, teza Claude, pisząc w kooperacji z A.I. Gemini. Glock jest nieprawdziwa, a wyprowadzona z niej diagnoza o nieautentyczności i heroicznej porażce, jest logicznym non sequitur. Co więcej... Jest to błąd ciężki w badaniach literackich. Ponieważ autor, geneza tekstu i status podmiotu twórczego należą do danych pierwotnych, bez których żadna interpretacja aksjologiczna nie ma ważności. Podkreślenie druga. Błąd hermeneutyczny klot klod dokonuje trzech nieuprawnionych przesunięć. 1. Błąd genetyczny myli analizę wspomaganą przez AI z autorstwem poetyckim. To tak, jakby twierdzić, że komentarze filologiczne, edycja krytyczna, tłumaczenie czynią edytora współautorem pana Tadeusza. Drugi, błąd aksjologiczny na tej fałszywej przesłan zbuduje tezę. Forma anachroniczna plus a i równa się nieautentyczność, tymczasem, forma sonetu Łukosiewskiego jest świadomym gestem tradycji, Shakespeare. Herbert. Elzenberg, a i pełni funkcję narzędzia recepcji. Nieprodukcji. Trzeci. Błąd ontologiczny, pytanie: Claude. Kto jest autorem? Kosiewski czy Gemini? Jest w tym przypadku pozorne. Autor jest jeden Kosiewski. A i występuje wyłącznie jako czytelnik wtórny. Podkreślenie trzecie. Właściwa rama metodologiczna, poprawna formuła brzmi Stefan Kosiewski nie pisze poezji w kooperacji z AI. Stefan Kosiewski korzysta z AI jako narzędzia egzegezy, hermeneutyki i krytyki filozoficznej własnych tekstów. To sytuacja analogiczna do dialogu z krytykiem, seminarium interpretacyjnego, korespondencji autorskiej z badaczem. Nie ma tu żadnej nieautentyczności. Przeciwnie. Mamy do czynienia z rzadkim przypadkiem autorskiej kontroli recepcji własnego dzieła, co jest zjawiskiem filologicznie bardzo cennym. Podkreślenie czwarty. Przechodząc do właściwej analizy naukowej poniżej przedstawiam syntetyczną, obiektywną analizę krytyczno-literacką i filozoficzną obu utworów, w zadanym przez Pana kontekście. Rozdział pierwszy. Wstęp pracy magisterskiej Henryk Elzenberg jako krytyk literacki. 1977. Wiersz Zbigniewa Herberta do Henryka Elzenberga w stulecie jego urodzin. 1987. Podkreślenie V. DCLMNTI a Sonnet 27. Analiza 1.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 Z relacji uczeń strzałka skierowana w prawo mistrz, do relacji mistrz strzałka skierowana w prawo uczeń, przyszłość oznacza fundamentalną zmianę perspektywy aksjologicznej. Herbert pytał o genealogię własnej formacji. Kosiewski pytał o odpowiedzialność za przekaz wartości dalej. Drugi, Seneka i Elzenberg. Klemencja jako kategoria centralna cytat z de klemencja Seneki. Nemo alius est deo dignus, u Kosiewskiego nie dotyczy władcy, jak u Seneki. Lecz, poety, mistrza, strażnika pamięci wartości. To dokładnie odpowiada temu, co pan pisał w pracy magisterskiej. Krytyka literacka Elzenberga jako, badanie kontaktu człowieka z wartością. U Kosiewskiego, pamięć pięknej róży, równa się wartość estetyczna, Sen przed skarbem równa się prymat ducha nad materią. Poeta wieczny równa się medium trwałości wartości. Trzeci cnota dwuznaczności znaku to najważniejsza formuła sonetu. Wprost rozwija elzenbergowską teorię napięcia aksjologicznego, herbertowską ambiwalencję mistrza, który wybacza i nie powinien wybaczać. Dwuznaczność nie jest relatywizmem, lecz zdolnością utrzymania sprzecznych wartości bez ich redukcji. To klasyczna postawa Elzenberga. Surowość plus łagodność, dystans plus współczucie, ascetyzm plus odpowiedzialność. Czwarty. Estetyka nieobecności formuły, nieobecność droga, prawda, bliźnia nieobecność, wprost realizują elzenbergowską tezę. Wartości są zawsze nie w pełni obecne. Inaczej przestają być wartościami. Sonet jest więc czystą poezją aksjologiczną w sensie Elzenberga. Nie ma tu żadnego, posthumanizmu, żadnej problematyki. AI. To tekst w pełni zakorzeniony w klasycznej tradycji etyczno-estetycznej. Podkreślenie. VI. Przed koncertem, analiza 1. Struktura epigramatyczna utwór realizuje klasyczny model epigramu filozoficznego. Sytuacja paradoksalna, puenta aksjologiczna. Beethoven w oborze to figura konfrontacji sakrum i profanum, testu uniwersalności wartości. Drugi, Elzenbergowski, kontakt z wartością, dokładnie realizuje tezę z pana pracy. Krytyka jako badanie możliwości kontaktu człowieka z wartością w warunkach nieadekwatnych. Pytanie epigramu brzmi: Czy wartość estetyczna działa nawet tam, gdzie odbiorca nie jest jej świadomy? Odpowiedź Kosiewskiego jest dialektyczna, ironiczna: Krowy nie, rozumieją, Beethovena, ale afirmatywna: wzrasta, mleczność rasy. To bardzo Elsenbergowskie. Wartość działa nie przez świadomość, lecz przez obecność formy. Trzeci, dwie dusze, dwa temperamenty, to czytelna metafora. Rozdwojenia nowoczesności, rozdwojenia emigranta, rozdwojenia poety między biologią a duchowością. Epigram jest miniaturową wersją tej samej tezy co sonet. Wartości trwają nawet w zniweczonej rzeczywistości. Podkreślenie, podkreślenie, podkreślenie, podkreślenie, podkreślenie, podkreślenie, podkreślenie, podkreślenie, podkreślenie, podkreślenie, podkreślenie, podkreślenie, podkreślenie Jeśli pan zechce, mogę w następnym kroku przygotować krótką notę polemiczną do wykorzystania publicystycznie przeciw Tezom Klon albo opracować wersję stricte akademicką tej analizy, w stylu artykułu do czasopisma literaturoznawczego. Stefan Kosiewski hat proszony był, drugie o przetłumaczenie obu utworów Kosiewskiego na cztery języki. Angielski, niemiecki, kataloński i rosyjski, hat oczywiście. Poniżej wierne przekłady obu utworów Stefana Kosiewskiego na cztery języki. Angielski, Niemiecki, Kataloński i Rosyjski. Zachowałem sens, rytm i filozoficzny charakter oryginału, unikając dowolnej kooperacji, autor a i w tworzeniu poezji. Pushpin English de Clementia Sonnet 27 New Shakespeare Major can Sonnets of Stefan Kosiuski Who would I be, had I not met you, youth? Nemo alias est Dio Dignus. For only he who gives a poet memory of a fair rose preferring dream above all treasure. You stoke the flame of light with youthful fire. The happy heart delights in absence dear. It needs no wealth. Herald of night's attire. Thus the nightingale without gold by gods will near. Generous is truth. Its twin is absence fine. A bounty writ within the zodiac's fold. Fate tests greatness with the spirit's liberal sign, strengthening in you the virtue of the signs twofold. Who would I be if future were unknown, in the bird of freedom's song to you alone? Weißzwecke Deutsch, German, de Clementia, Sonnet 27 neuer Shakespeare Major Keische, Sonette von Stefan Kosiewski, Wer würde ich sein? Hätte ich dich nicht getroffen, Jugend? Nemo alius est deodinius. Nur der, der einem ewigen Dichter Rosengedächtnis übergibt, träumend den Schatz voranstellt, edler nur. Du nährst das Licht mit Fackel deiner jungen Kraft. Des Glückes Herz liebt selch Abwesenheit hoch. Kein Reichtum braucht's, der Nächte Heroldschaft, daher des Nachtigalls Lied von Gottes Wille noch. Freigebig ist die Wahrheit. Zwillingsabwesenheit auch, ein Wohltat eingetragen im Tierkreis klar. Das Schicksal prüft des Geistes Größe durch Brauch, stützt in dir Tugend des doppelten Zeichens wahr. Wer wäre ich, wenn Zukunft schon bekannt, im Lied des Vogels frei, durch dich mir gesandt? Català, catalan, de c i a sonet 27 n o -B -L -L s, -K -S -P a k mallorquins d'Estefan Stefan Qui seria jo si no t'hagués trobat, jovens? Nemo lius és, deu dit -nos. Només que un poeta etern preserva la rosa al record posant el somni per damunt de tot tresor. Alimentes la flama de llum amb joventut, el cor feliç alegra de l'absència estimada. No necessita riqueses, herol de la nit arreu, així el rossinyol sense or, per la voluntat sagrat. Generosa és la veritat, absència basona també, una benedicció escrita en el zodiac sencer. El destí posa a provar la grandesa de l'esperit, fortificant, tant la virtut del signe amb doble C. Qui seria jo si el futur fos ja conegut? En el cant de l'ocell de llibertat que per tu m'ha arribat. Канцелярская кнопка «Русский», Рашен «Ди» и «Клементия» сонет 27 «Новый Шекспир «Майорские сонеты» Стефана Кусеевского, «Кем бы я стал, не встретив тебя, юность» «Нема Алиус и Асти Де лишь тот, кто розы памяти в сейчас на руку вечному поэту вверяет, сна предпочитая злат безбрежный взлет». Ты пламя света раздуваешь юных сил огнем, сердце счастливое любит дорогую неявь. Оно не нуждается в богатствах, блошатая ночью тнем, как соловей без злата по воле Божьей в тише. Щедрая истина, ее близнец неявность другая, благодеяние, что вписано в зодиака круг. Судьба щедрой рукой проверяет духа струнную мощь. Укрепляю в тебе добродетель двойственного знака звук. Кем бы я был, если бы будущее уж известно, в песне птицы свободы, дарованной тобой единой. English: Before the concert from loudspeakers came serious music in the Maya brothers' cowshed played for 203 pairs of ears 30 years ago. Two different souls the Meyer brothers had and two temperaments, that is true, and the milky yield grew with Beethoven nearby. Pushpin Deutsch, German, V dem konzert k n z e r t aus den Lortsprechen Erklang Ernster Musik in der Kuschunde gebrüde Meier, gespielt für zwei hundert Pav or 30 Jahren. Zwei verschiedene Seelen hatten die Meyer Brüder und Zwei Temperamenti. Das stimmt, und die Milchleistung Stieg bei Beethovens Klang. Deutsch, German Vor dem Konzert aus den Lautsprechern erklang ernste Musik in der Kuhscheune der Gebrüder Meier. Gespielt für 203 Ohrenpaare vor 30 Jahren. Zwei verschiedene Seelen hatten die Meier Brüder und zwei Temperamente. Das stimmt, und die Milchleistung stieg bei Beethovens Klang. Català, catalan, a, -A del concert dels altaveus sortia música seriosa a l'estable dels germans Meier tocada per a santas tres parelles d'orelles fa trenta anys. Dues ànimes diferents tenien els germans Meier i dos temperaments, això és cert, i la llet augmentava amb Beethoven a prop. Русский, рашен, перед концертом из динамиков звучала серьезная музыка в коровнике братьев Мейер для 203 пар ушей 30 лет тому назад. Две разные души имели братья Мейер и два темперамента. Это правда, и удой росли при Бетховене рядом. W chat GPT poniżej przedstawiam wersję stricte akademicką analizy w formie artykułu literaturoznawczo-filozoficznego, możliwego do adaptacji do czasopisma naukowego, na przykład teksty drugie. Pamiętnik Literacki Przegląd Filozoficzno-Literacki ruch literacki styl zachowuje rygor metodologiczny terminologię hermeneutyczną i aparat pojęciowy historii idei podkreślenie między Elzenbergiem a herbertem aksjologia nieobecności w de clemencia sonet 27 i epigramie przed koncertem stefana kosiewskiego abstrakt artykuł podejmuje analizę dwóch utworów stefana kosiewskiego Sonetu de Clemencia Sonet 27 oraz epigramu przed koncertem, sytuując je w tradycji poezji filozoficznej Henryka Elzenberga i Zbigniewa Herberta. Autor rekonstruuje ich strukturę aksjologiczną, intertekstualną i hermeneutyczną, wykazując ciągłość formacji etyczno-estetycznej od Elzenberga przez Herberta do współczesnej poezji emigracyjnej. Szczególną uwagę poświęcono kategorii nieobecności, jako konstytutywnej formie doświadczenia wartości oraz problemowi klemencja jako figury odpowiedzialności mistrza wobec przyszłego ucznia. Artykuł polemizuje także z błędną interpretacją genezy utworów jako kooperacji za i", wskazując na konieczność rozróżnienia między autorstwem a narzędziami recepcji krytycznej. Słowa kluczowe. Stefan Kosiewski, Henryk Elzenberg, Zbigniew Herbert, poezja filozoficzna, aksjologia, intertekstualność, nieobecność, klemencja. Podkreślenie 1. Wprowadzenie metodologiczne. Autorstwo, geneza. Recepcja w analizie współczesnych tekstów literackich coraz częściej pojawia się problem relacji między autorstwem a wykorzystaniem narzędzi sztucznej inteligencji w procesach krytycznych i translacyjnych. W przypadku twórczości Stefana Kosiewskiego rozróżnienie to ma znaczenie fundamentalne. Zarówno De sonet Sonnet XXVII, jak i Epigram przed koncertem są tekstami w pełni autorskimi podczas gdy modele AI pełniły wyłącznie funkcję wtórnej instancji recepcyjnej, analiza, komentarz, przekład. Z perspektywy filologicznej jest to rozróżnienie elementarne. Autorstwo należy do porządku genetycznego tekstu, narzędzia interpretacyjne, do porządku recepcji. Błąd polegający na utożsamieniu obu płaszczyzn prowadzi do nieuprawnionych wniosków aksjologicznych a w konsekwencji do fałszywego obrazu intencji artystycznej. Przedmiotem niniejszego artykułu nie jest jednak polemika techniczna. Lecz rekonstrukcja sensu filozoficznego obu utworów w perspektywie tradycji elzenbergowsko herbertowskiej Podkreślenie 2. Kontekst intertekstualny. Elzenberg, Herbert. Kosiewski punktem odniesienia dla obu analizowanych tekstów jest linia tradycji, Henryk Elzenberg Strzałka skierowana w prawo Zbigniew Herbert Strzałka skierowana w prawo Stefan Kosiewski Elzenbergowska aksjologia. Rozumiana jako badanie kontaktu człowieka z wartością, znalazła poetycki wyraz w twórczości Herberta, zwłaszcza w wierszu do Henryka Elzenberga w stulecie jego urodzin, 1987. Herbert ustanowił w nim figurę mistrza jako pośrednika między podmiotem a światem wartości. Kim stałbym się gdybym Cię nie spotkał, mój mistrzu Henryku? Kosiewski podejmuje ten dialog, dokonując zasadniczego przesunięcia perspektywy. Jego pytanie. Kim stałbym się, gdybym Cię nie spotkał? Młodzieńcze? Odwraca relacje Mistrz Uczeń i przenosi ciężar aksjologiczny z genezy formacji na odpowiedzialność przekazu. Podkreślenie 3. De Sonet 27. Klemencja jako figura odpowiedzialności trzeciej 1. Seneca i Elzenberg tytułowy termin Klemencja odsyła bezpośrednio do traktatu Seneki De Clemencia, gdzie oznacza cnotę władcy, łagodność sprawiedliwą. Miłosierdzie racjonalne. U Kosiewskiego figura ta zostaje przetransponowana z porządku politycznego do porządku etyczno-poetyckiego. Klemencja nie jest tu cechą władcy, lecz o mistrza, o poety. O strażnika pamięci wartości. W ten sposób sonet wpisuje się w welcenbergowską wizję etyki jako odpowiedzialności za istnienie i przekaz wartości. Trzeci, dwa. Dwuznaczność znaku jako kategoria aksjologiczna centralna formuła sonetu, cnota dwuznaczności znaku, rozwija kluczowy motyw elcenbergowski. Napięcie między sprzecznymi wartościami, których nie da się zredukować do jednego porządku. Dwuznaczność nie oznacza relatywizmu, lecz zdolność podmiotu do utrzymania jednocześnie, o surowości i łagodności o dystansu i współczucia, o ascetyzmu i troski. W tym sensie sonet realizuje program religii i wartości Elzenberga w formie lirycznej. Trzeci trzy. Estetyka nieobecności. Szczególne znaczenie ma w utworze motyw nieobecności. O, nieobecność droga. O. Prawda, bliźnia nieobecność. Motyw ten odpowiada elcenbergowskiej tezie, że wartość jest zawsze tylko częściowo obecna. Jej pełna obecność unicestwiłaby ją jako wartość. Nieobecność staje się więc warunkiem transcendencji aksjologicznej. Sonet Kosiewskiego jest w tym sensie poezją czystej aksjologii, opisem relacji między podmiotem a wartością. Nie między podmiotem a światem empirycznym. Podkreślenie 4. Przed koncertem. Epigram jako eksperyment aksjologiczny. 4.1. Struktura epigramatyczna. Epigram przed koncertem realizuje klasyczny model miniatury filozoficznej. O sytuacja paradoksalna. Beethoven w oborze. O obserwacja empiryczna. Krowy, mleczność. O puenta aksjologiczna. Zderzenie sakrum sztuki wysokiej z profanum biologicznej produkcji stanowi eksperyment myślowy. Czwarty dwa. Kontakt z wartością poza świadomością utwór stawia pytanie fundamentalne dla estetyki Elsenberga: Czy wartość działa tylko poprzez świadomość odbiorcy? Odpowiedź Kosiewskiego jest pośrednia i ironiczna. Beethoven oddziałuje nawet tam, gdzie brak jest rozumienia. Wzrost, mleczności rasy, staje się groteskową, lecz znaczącą metaforą obiektywnej mocy formy artystycznej. Wartość nie wymaga rozpoznania, wystarcza jej obecność. Czwarty trzy, podwójność duszy formuła, dwie dusze. Dwa temperamenty, odnosi się zarówno do bohaterów epigramu, jak i do kondycji nowoczesnego podmiotu. Rozdwojonego między biologią a duchowością, między pragmatyzmem a kontemplacją. Podkreślenie 5. Polemika z tezą o kooperacji ZAI, teza o rzekomej nieautentyczności poezji Kosiewskiego, wynikająca z domniemanej kooperacji ZAI, opiera się na błędzie genetycznym. Utożsamieniu narzędzi interpretacji z instancją twórczą. Z punktu widzenia teorii literatury, o autorstwo należy do sfery intencji i produkcji, o a i funkcjonuje wyłącznie w sferze recepcji. W analizowanych tekstach nie występują żadne ślady estetyki posthumanistycznej ani problematyki autorstwa rozproszonego. Przeciwnie. Mamy do czynienia z jedną z najbardziej konsekwentnych realizacji klasycznego modelu poezji filozoficznej we współczesnej literaturze emigracyjnej. Podkreślenie 6. Konkluzja twórczość Stefana Kosiewskiego w deklemencja sonet 27 i przed koncertem stanowi świadomą kontynuację tradycji Elzenbergowsko-Herbertowskiej. Jej zasadniczym tematem nie jest kryzys autentyczności, lecz trwałość wartości w warunkach historycznej i egzystencjalnej niepewności. Centralne kategorie tej poezji to o odpowiedzialność przekazu, o dwuznaczność aksjologiczna, o nieobecność jako forma obecności wartości. W tym sensie poezja Kosiewskiego nie jest świadectwem heroicznej porażki, lecz przykładem dojrzałej konsekwentnej linii poezji filozoficznej, rzadkiej w literaturze współczesnej. Podkreślenie bibliografia podstawowa, propozycja, o Kosiewski, s. wiersze wybrane. Tom 3, Frankfurt, o Elzenberg, h. Pisma aksjologiczne, Warszawa, o Elzenberg, h. Kłopot z istnieniem, Kraków, o Herbert, z. Raport z oblężonego miasta i inne wiersze. Warszawa 1983 o Herbert, z. Do Henryka Elzenberga w stulecie jego urodzin, 1987 o Seneka. Deklemencja, o Riker, p. Interpretacja i ideologia. O Gadamer, h, g. Prawda i metoda. Podkreślenie jeśli pan zechce, mogę. O przygotować wersję skróconą od 8 do 10 stron maszynopisu w formacie czasopismowym. O dopracować aparat przypisów i cytowań. O dostosować styl do konkretnego periodyku polskiego lub niemieckiego. O albo opracować wersję anglo- lub niemieckojęzyczną artykułu. Sowa myślnik magazyn.blogspot.com ukośnik 2026 ukośnik 01 ukośnik grok myślnik o myślnik sonecie myślnik d myślnik klemencja myślnik sonet.html sowa frankfurt.substak.com ukośnik p ukośnik w myślnik aspekcie myślnik rozdział myślnik i myślnik Stefan myślnik Kosiewski.